no właśnie, mam na imię Ela i jestem alkoholiczką no i poproszono mnie właśnie, że czy mogę tutaj podzielić się swoim doświadczeniem akurat wybrałam sobie ten dzisiejszy dzień czyli ten krok czwarty no właśnie, żeby, żeby móc podzielić się tym tym krok czwarty, no żeby w ogóle cokolwiek zrobić, czyli krok czwarty to jest nic innego, jak, jak tak naprawdę porządkowanie moich spraw osobistych, e, gdzie przez wiele, wiele lat e, samego nie picia. E, ja czegoś takiego nie robiłam. E, ciągle coś było ze mną nie tak. Ciągle byłam jakaś e, zła, rozgoryczona płaczliwa, drażliwa, e, łapałam ciągle jakieś urazy do świata i tak naprawdę wiele lat nie piłam, a nie wiedziałam, co mi jest. Robiłam jakąś e, w ogóle terapię, później następną terapię, e, później otarłam się gdzieś tam o gabinet psychiatryczny i no i taki moment nastał w moim życiu że usłyszałam, że jest rozwiązanie, że, że, że można żyć inaczej, że można zostać uzdrowionym, robiąc kroki programu, 12 kroków. Ja przez naprawdę chyba 15 lat bycia we wspólnocie, chodzenia na meetingi, ja o czymś takim nie słyszałam. No i, no i usłyszałam wreszcie i po, po latach tego niepicia e, też pierwszy raz wtedy y, zobaczyłam Wielką Księgę, tak, że jest coś takiego jak Wielka Księga, oczywiście sama ją na początku przeczytałam, oczywiście coś tam mi zaświtało e, i tak chciałam coś po swojemu się jeszcze mądrować, no bo ja przecież byłam najmądrzejsza, wszystko wiedziałam, tyle lat nie piłam, Skorzystałam e, z warsztatów, pamiętam takich i też podeszłam do kobiety i mówię, no wiesz co, ja nie piję tyle, czy ja muszę ten program tak naprawdę robić. Ona mówi, to wiesz, zależy jak się tobie dobrze żyje, no to tak naprawdę nic nie musisz przyszedł taki czas, że poczułam taki bezsens w swoim życiu nie będę się też tak rozwodzić, bo jest jakieś tam 20 minut na to, żeby opowiedzieć konkretnie o kroku czwartym, no ale też ważne jest to, żebym powiedziała, jak do tego doszłam w ogóle do programu do tego, żeby no właśnie, żeby uporządkować to swoje życie, którego nigdy przez lata samego nie picia nie zrobiłam mi się tylko wydawało, że, że, że ja coś zrobiłam ale tak naprawdę nie zrobiłam i, i, i nie będę też tutaj mówić, że tam raz, drugi, trzeci podchodziłam do programu i to dalej było coś ze mną nie tak. Dzisiaj wiem, że to było ze mną coś nie tak. Eee, no właśnie, no i, no, i, no i w takim bezsensie życia po raz kolejny, myślę, że już wtedy była ta gotowość, była ta uczciwość, była ta otwartość umysłu poprosiłam sponsorkę o to aby przekazała mi właśnie te 12 kroków które są tak naprawdę powrotem do zdrowia do normalności do, do, do, do, do innego życia tak? gdzieś ta, tą łaskę dostałam dzisiaj mówię, że to łaska zdrowienia łaska spokojniejszego lepszego życia tak i żeby właśnie postawić, zrobić ten kropcz czwarty, to najpierw musiałam zobaczyć problem, ja sama musiałam zobaczyć problem, e, czyli że no, jestem chora, tak? mam ten alkoholizm, czyli uznać tą bezsilność, później musiałam uwierzyć, że ta siła, siła większa niż ja sama może mi to zdrowie przywrócić, tu się zatrzymam, bo ja ciągle myślałam, że ja sama mam taką siłę, jest we mnie tyle siły, że ja sobie powiem to i to. No i już będzie dobrze, no niestety tak nie było, gdzieś tą siłę większą, dzięki temu, że stawiałam te kroki, odnalazłam, tak, no i powierzyłam gdzieś tam te swoje życie, właśnie tej sile, większej ode mnie samej, tak, i, i, i, i, i, i, i wola, wola, wola siły większej, nie moja na dzień dzisiejszy. I to, to też gdzieś tam dzwoniłam do alkoholików na początku tak mi zaleciła moja sponsorka bo jeszcze zaznaczę, że jak w ogóle e, poprosiłam o ten program, to tak bardzo naprawdę uważnie słuchałam tego co mi mówi ta alkoholiczka e, co ma mi do przekazania i tak naprawdę się tego trzymałam no i robiłam to, to, to co ona mi gdzieś tam zalecała i, i, i też zaleceniem jej było, żebym się trzymała właśnie wielkiej księgi tak naprawdę i, i gdzieś słuchałam doświadczeń in, innych też jak ten krok czwarty stawiali, robili, e, no i jak gdzieś tam e, właśnie zastosowałam się do tego e, to jest nic innego, jak pozbywanie się uraz, sporządkowanie tej swojej e, przeszłości tych e, no właśnie e, tych spraw osobistych, których ja przez lata nie miałam tak naprawdę uporządkowanych, e, ciągle one gdzieś tam e, wychodziły. Ja mówię, czemu znowu się dzieje to samo? No właśnie dlatego się działo, bo, bo ja nigdy tych spraw osobistych nie uporządkowałam i dzięki temu, że, że ten krok właśnie gdzieś tam... E, Zaczęłam robić. Miałam zrobić takie listy, listy. Pierwsza to była lista osób, do których czuję urazę, złość, niechęć. Później druga lista instytucji, do których czuję urazę. Tak technicznie będę troszkę mówić, niechęć, strach. Później listę strachu, listę seksu. Gdzieś to robiłam, tak jak jest w Wielkiej Księdze wszystko jest pięknie opisane, wszystko jest pięknie pokazane, e, czyli pozbywałam się tych uraz, tak? E, że tak powiem do tych ludzi, zobaczyłam w tym kroku gdzieś już w połowie, e, oczywiście jak ja się pozbywałam tych uraz, Wielka Księga też o tym bardzo doskonale mówi, bardzo dokładnie mówi, przepraszam, jak się tych uraz pozbyć e, przez modlitwę, tak? Przez modlitwę po prostu prosiłam swoją siłę wyższą, aby zabrała mi urazę do tej osoby i do tej. To wszystko jest tak naprawdę opisane i ja z tego skorzystałam. Początkowo mi to szło nieudolnie, ale co następna, co kolejna uraza? Ja zobaczyłam, że to tak naprawdę ten problem nie był w ludziach, nie był w tym świecie, nie w tych wszystkich instytucjach, tylko naprawdę problem był we mnie, tak? w tym moim zobaczyłam ten mój ogoj wtedy tam moją nieumiejętność w ogóle życia, rozmowy z ludźmi no, to taka tak z przeszłości i tak jeszcze właśnie później wiele, wiele, wiele nie pijąc, właśnie też takich, takie urazy łapałam Wielka Księga bardzo dokładnie mówi o tym, że no właśnie ta trwała uraza jest y, dla nas alkoholików trucizną. Tak to nas zabija tak samo o strachu. Ja się tych rzeczy, y, że tak powiem, dzięki czwartemu kroku, krokowi y, wyzbyłam tak. Wyzbyłam się tych uraz do ludzi, które latami, y, y, że tak powiem, nosiłam w sobie i nie wiedziałam tak naprawdę, co mi jest. To tak naprawdę, ten czwarty krok to było takie, no takie naprawdę gruntowne oczyszczenie moich spraw wszystkich osobistych, tak? Moja lista była bardzo długa, bardzo długa. Bardzo dużo miałam tych osób, tych ludzi, do których właśnie żywiłam te urazy, tą niechęć, złość. Dużo miałam też strachu w sobie, tak? którego też mi sponsorka zwróciła tutaj uwagę, jak ja się tego strachu tak naprawdę mam wyzbywać, tak, bo to strach i strach, nie? Ja tak naprawdę te, to strach inaczej, no to po prostu powodował wszystko, tak, jakieś tam obawy we mnie, jakieś lęki. Nie mając siły wyższej, nie mając tego programu, no tak naprawdę przepełniona byłam tym strachem lękiem i ja się tu i tak naprawdę mm, poczułam taką y, ulgę jak gdzieś tam się zobaczyłam, że to nie ci ludzie mnie krzywdzili, tak, że ten świat jest tak naprawdę taki, jaki być powinien, tak? Że to ja mam problem, nie inni ludzie i, i ja mam porządkować y, Swo swoje podwórko, tak? Nie innych. I choć czasami, no wydawałoby się, że ktoś mnie też skrzywdził, tak? Ale ja naprawdę trzymałam się tego, co zaleca Wielka Księga. Czyli gdzie, kiedy się tak na przykład poczułam, że jednak ta osoba coś tam, no nie tak, do mnie się odezwała, to po prostu ja traktuję traktowałam, traktuję, bo takie rzeczy, bo to nie jest tak, że sytuacje się takowe nie zdarzają. Pytam osobę, bo być może, być może ona jest bardziej chora na duchu ode mnie, być, ona, być może ona tego nie ma, co ja mam. Ja po prostu gdzieś oddaję to wszystko dzisiaj w modlitwę i dzięki temu we mnie już tych uraz, że tak powiem, one się nie mnożą. Mam dzisiaj doskonałe narzędzie do tego, że właśnie jak coś się... Ja jestem z tych swoich narzędzi, jestem alkoholiczką, o tym muszę codziennie pamiętać, w każdej chwili, tak naprawdę codziennie obserwować swój, że tak powiem, umysł, żeby znów nie popaść w te e, jakieś tam kłopoty, w jakieś tam urazy, bo, no bo, bo, bo poczułam już to życie inne. Życie jest tak, e, jest we mnie na pewno więcej tolerancji, cierpliwości, więcej miłości do innych ludzi. E, także to podwórko moje e, zostało uporządkowane e, dzięki temu, że zrobiłam właśnie porządek, tak? I, I zrobiłam dokładnie tak, jak zaleca to wielka księga, jak mi sugerowała moja sponsorka. E, I co ja jeszcze chciałam powiedzieć? No i właśnie kontynuacją tego czwartego kroku, e, tak naprawdę jest na dzień dzisiejszy dla mnie Krok dziesiąty, tak? To nowe życie zostało... Ale to też tak, że nie od razu po kroku czwartym robię krok dziesiąty. Później musiałam zrobić krok piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty. No i dzisiaj stosuję właściwie, no... To, to jest taka moja codzienność, te kroki, tak? To jest po prostu łaska, którą dostałam. To jest coś, co dostałam tak naprawdę... E, no takie lepsze życie dostałam, takie nowe życie. Aha, ale jeszcze nie po chciałam powiedzieć, że ten krok czwarty to jest tak naprawdę energiczne działanie. E, ja robiłam to, też mi zasugerowano i się tego bardzo trzymałam. E, zasugerowano mi, że jak robię ten krok, to nie to, że gotuję zupę, czy na przykład e, zamiatam i aha, coś mi się tam w głowie przypomni, i ja robię tak na kolanach. albo coś na ten e, pół godziny, dwadzieścia minut e, dwie godziny, trzy godziny ale to było autentycznie ja, Bóg i program ja, Bóg i program i naprawdę w tym momencie kiedy robiłam ten krok czwarty e, to, to byłam tylko ja, Bóg, program, tak? I, i po prostu pr też prosiłam y, swoją siłę wyższą o ono właśnie o to natchnienie, tak? O tą gotowość do tego i, i to energiczne właśnie działanie, bo, bo, bo wiele się tam nasłuchałam o tym kroku, y, ale to były takie tak naprawdę mity, nie? To po prostu piękny krok, y, który że tak powiem, uporządkował tą całą moją przeszłość, tak, która mam krok dziesiąty to taka kontynuacja nowe życie, kiedy właśnie w ciągu dnia gdzieś tam poczuję zdenerwowanie jakieś napięcie ja dzisiaj po prostu mam wspaniałe narzędzie do tego, żeby wyzbywać się natychmiast urazy. Natychmiast gdzieś tam naprawić swój błąd, który popełniłam. E, bo jak tego nie zrobię, to tak naprawdę znowu popadnę w jakieś kłopoty, w jakieś... E, e, no właśnie. To jest e, ten program. I, I chyba 20 minut minęło. Chyba się podzieliłam danie, Ja byłam też taką oporną E, taką po prostu no, bo ja już wszystko wiedziałam e, bo zrobiłam terapię po terapii i po prostu psychoterapię a to moje życie to po prostu było takie e, to nie było życie, to było tak naprawdę jedno wielkie cierpienie to było co z tego, że ja nie piłam e, jak ja tak naprawdę cierpiałam to była taka męka, to było życie na takim zacisku, nie? O o Ojejku, o ojejku, ojejku, co to będzie, jak to będzie, nie? No dzisiaj jestem od tych rzeczy e, wolna tak naprawdę. Tak naprawdę zdaję sobie sprawę, że no, życie toczy się, to tak naprawdę ciągła zmiana. E, znalazłam swoją siłę wyższą. Tak, gdzieś tam nie obwiniam już dzisiaj za, za sytuacje innych ludzi, tak? Bo tak naprawdę to ja sobie stwarzam te sytuacje. E, no i tak dalej, i tak dalej. I to jest tak naprawdę e, niekończący się e, rozwój, który, który naprawdę warto. No warto warto, e, warto skorzystać, tak? Poprosić jednak tego drugiego alkoholika o to, by, by otrzymać to bogactwo, które jest zawarte właśnie w dwunastu krokach. Dziękuję.